Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie słuchacze Infry Dzisiejszym gościem jest Aleksander Jest to niespodzianka Nasz gość opowie nam o odzyskiwaniu duszy Witam się Aleksandrze Witam może z początku porozmawiamy o utraceniu duszy, bo żeby ją odnaleźć, z początku trzeba ją stracić. Żeby ją stracić, trzeba żyć w określony sposób. Albo raczej może na początku porozmawiamy o w ogóle a o świadomości posiadania duszy. Właśnie o tym, czym jest dusza. To chyba byłaby podstawą najpierw, żeby nie, to jest, ją to zgubić jest, i znaleźć. ...określić, czym jest dusza, bo nie ma jednej definicji, nie ma jednego poglądu. ja określam, jak dusza, można będzie przeczytać na mojej stronie. To jest troszkę specyficzne podejście do duszy, bo ono oparte na działanie, na pracy z duszą. Bo każdy fachowiec określa swoje zajęcia albo kierunek, w którym pracuje, troszkę w inny, specyficzny sposób. W większości wypadków pracuje z duszą, dlatego moje podejście do duszy to jest jak podejście do narządu naszego ciała energetycznego, które jest w określonym miejscu, w określony sposób wygląda, ma określone wibracje, zanieczyszczenia, ma określone problemy określone choroby. Na tym polega moja praca. Rozwiązywanie tych problemów, leczenie różnych dolegliwości, których dusza posiadaje. To jesteś coś jak psycholog. Nie, to nie jest psycholog. Czasami jestem jak psycholog, czasami jak ksiądz, czasami jak ginikolog, a czasami jak doradca, rodziny albo finansowo. To znaczy pracy trzeba jakby na każdej płaszczyźnie obecność duszy przejawia się. Przejawiać się w związkach, w życiu seksualnym, w rodzinnych relacjach, w wychowaniu dzieci, w tym jak wydajemy pieniądze i jak ich zarabiamy. To wszystko jest dziedzina duszy. Nie do końca jesteśmy świadomi tego. Nasza dusza ma wpływ całkowity na nasze życie. Przejawia się na poziomie ciała, na poziomie naszej energii, na poziomie naszych emocji, na poziomie naszej psychiki. Przede wszystkim na naszej otwartości, na poszukiwanie wyższych doświadczeń, kontaktów z Bogiem, naszej ludności naszych marzeń, to wszystko nasza dusza. No to wiemy już, czym jest dusza. <głos> nie nie wiecie. <głos> nie wiem jeszcze, ale dowiemy się, bo będę pytał dociekliwie, borował temat. Powiem tak, Najprostszym określeniem jest podejście, z którego ja zacząłem, jak zacząłem pracować z duszą. To jest podejście przyjęte w takiej bardzo konkretnej religii, które tej duszy zajmuje się, albo była takim fundamentem, albo podstawą moich nauk duszy. To jest religia Bon, to jest religia tibetańczyka, powstała 18 tysięcy lat temu, założyła był ten passion rap, Miłoczy. Bardzo znany nauczyciel, którego prawie nikt w Europie nie zna. Nauki, które tam powstały, to jest jedyne takie spisane nauki oprócz różnych takich źródeł szamanskich, które uczą, jak pracować z duszą. Ich zrozumienie dusza to jest połączenie pięciu najbardziej subtelnych, delikatnych świateł. Pięciu delikatnych, subtelnych żywiołów. To jest ziemia, woda, ogień, powietrze, przestrzeń. Każda dusza to jest kombinacja tych pięciu żywiołów. U każdego człowieka jest jakiś żywioł dominujący. Które decyduje o tym, kim jesteśmy. On prowadzi nas przez całe życie. Ten żywioł może być zrównoważony, może być wypalony, zniesiony, może być jego brak, może być jego nadmiar. Równowaga tych żywiołów to jest nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Brak równowagi, to jest choroba fizyczna, psychiczna, emocjonalna. Chyba tak. To jak na razie jest jasne, bo w ezoteryce ludzie na to mówią strefy wieloświata, astralne, mentalne, przyczynowe, albo ciałami określają te poziomy i one się również odnoszą do tego poziomu, od powietrza, od ziemi, ognia. Też ale energię na pięć jakby podstawowych części, albo pięć jakości energii. Każdy określający określonym, określonym żywiołom, który połączony jest z jakimś określonym przejawieniem. Ziemia to będzie energia stabilności, pewności, siły, element wody to będzie elastyczność, wygodność, emocjonalność, element ognia, dynamiczność, rozwój, twórczość, seksualność itd. Każdy żywioł. Powiązane z jakość energii. A no tak, duszę trochę mam już nakreśloną, będziemy się domyślać, co masz na myśli, mówiąc o duszy. Teraz zabieramy się do roboty. Jak duszę można stracić, a później jak ją odzyskać? To jest zajęcie, które wykonują Trzymany na całym świecie od tysiące lat. Świat szamanski jakby zawsze korzystuje to jakby takie trzy zrozumienie, formy podzielone na świat na świat górny i świat dolny. Mówię, że jest to drzewo życia, które łączy się z świata. Tam jest krona, tam jest karzenia. To jest nasz świat, tam gdzie jest to samo drzewo. mówisz że dusza porusza się w trzech światach. Może być w górnym, może być w dolnym może być w naszym. W naszym, to jest w naszym ciele. Czasami ucieka do góry, podróżuje, albo czasami ucieka na dół. Jest wyciągana albo sama ucieka. Główną przyczyną to jest brak akceptacji Boga albo na odwrót. Ogromna akceptacja i pragnienie być bliska Boga. Kiedy mamy to, to dusza poruszająca w kierunku do góry i jest bliżej Boga jak najbardziej. A kiedy nie mamy akceptacji i zrozumienia Boga albo czujemy poczucie grzechu, wtedy podróżuje nasza dusza w dół i to jest już całkiem inny świat. Tak, to jest jakby jest trzy światy, w których nasza dusza może siebie odnaleźć. To jest centralny nasz świat ludzi, świat dolny, nazywa to dolny astral, i świat górny, górny astral. Dobrze się zanosi, mamy już astral. Mamy. Jesteś naszym człowiekiem. Jestem zawsze jestem waszym człowiekiem. Jesteś naszym człowiekiem. I teraz, po co ta dusza miałaby się gubić, jak przecież chodzimy sobie po ulicy, wszystko mamy. To znaczy, tej nie może nas znieść. Ma nas głęboka dosyć. Naszego bólu, naszego krzyku, naszego gniewu, naszych frustracji, niemocy, lęków, urajeń i tak dalej. To znaczy, dusza nie wytrzymuje nadmiaru cierpienia, które stwarzamy dla siebie w swoim życiu. My chodzimy z naszym bólem, z naszym nieudanym, związkami, z naszymi nieułożonymi relacjami z rodzicami z, i z dziećmi, naszymi nieułożonymi relacjami z pracodawcami i z pracownikami, z naszymi długami, kredytami, z naszymi lękami przed przyszłością, abawami, przez chorobami, samotnością, starością, biedą i tak dalej. Wypełniamy siebie ogromną ilość różnych bóli, i cierpień, Tak, вот tego nasza dusza nie może wytrzymać. Jest na to bardzo uczulona i wrażliwa. Ucieka od natłoku brudnych energii i ucieka tylko w tym kierunku, na które jesteśmy otwarty. Jeśli nie jesteśmy na Boga i nie szukamy tam wsparcia, to może tu jaka toka w dół. Im czym więcej cierpienia, czym więcej bólu zbieramy w swoim życiu, tym dalej od nas się. Czeka, kiedy to zniknie. Kiedy choroba nie kończy się, kiedy nie kończy się długi, a cały czas rośnie, frustracja, zniechęcenie życiem, to już się dalej i dalej i dalej. I kiedy odchodzi za daleko, już nie jest w stanie sama wrócić. I czasami jak się za daleko, po prostu jest porywana. się własność kogoś innego. To jest je to ktoś zaczyna z niej korzystać. nie tyle z niej, a tyle z energii, która ona wypełniona. Mało tego, korzysta z naszej energii, bo my jesteśmy cały czas podłączone do naszej duszy. Cały czas ją karmimy, podtrzymujemy ją. Tylko ta istota to, to zaczyna ściągać naszą energię przez naszą duszę. I to trwa czasami latami, dziesięcioleciami. Stały upływ energii. Brakuje nam wtedy na wszystko. Na życie, na zdrowie, na radość, na chęć do życia, na miłość. Bardzo dużo ludzi żyje w ten sposób. To, co opisuję na swojej stronie, to Nazywamy epidemią Parwan Duszy. Bo od jakiegoś czasu to jest ogromne nasilenie Parwan. Ogromne nasilenie ludzi, duszy których zawieszony bardzo głęboko w astrali. A jak to postrzegłeś? Skąd wiesz o tym? Na co dzień z tymi ludźmi pracuję. Moja praca jest powiązana z odzyskiwaniem ich dusz, ściąganiem ich z tych, z tych poziomów. No dobrze, pokonałeś mnie. To jest dobrze. To jest normalna praca. Wiemy już, jak źle jest. Jak nam dusza ucieka, gubimy ją. Wygląda, że to jest niedobrze. W związku z tym pytam się ciebie, co zrobić, żeby ona nie uciekała? A jak już ucieknie, jak ją odzyskać? Jak ją złapać? Kto znaczy, czy ktoś przyjmuje za tym? Ktoś mówi: Drodzimy dwa tygodnie duszy i czuje, że trzeba je odzyskać. Czasami po 20 latach nieobecny tłumaczy ludziom, czego się brakuje? Chyba pan żartuje. Niczego mnie nie brakuje. To znaczy, czasami ludzie czują ogromną stratę, a czasami nie czują niczego. Dlaczego? Prosto jeśli człowiek w życiu korzystał z kontaktów z duszą, kiedy żył pod jej wpływem, miał bliski związek ze swoją duszą, to wtedy utrata duszy to jest ogromna strata. Ludzie tracą chęć do życia, chcą popełniać samobójstwo, trafiają do klinik psychiatrycznych. No jeśli człowiek nigdy w życiu nie miał najmniejszego kontaktu z swoją duszą, to utrata duszy dla niego to jest nic. Nie wie co stracił. Jego życie było puste, było jelowe. Nie było miłości do końca, nie było otwartości, nie było naprawdę prawdziwego uniesienia. Nie czuje straty, bo nadal jest ten samochód w garażu, nadal jest wypływata pod koniec miesiąca. Różne ludzie w różny sposób to postrzegają. I ponownie to powiązane z prostą taką rzeczą, z dominującym elementem duszy. Z dominującym elementem duszy ziemi, to jest taki najbardziej trudny, najbardziej ciężki taki żywioł. To jest ludzie mało wrażliwi albo prawie niewrażliwi. Trata czegokolwiek dla nich jest mało wyczuwalna. A ludzie na przykład z dominującym elementem ognia albo powietrza, jest bardzo delikatne, subtelny żywioł. Czują natychmiastowo brak pasji, brak twórczości, brak pomysłów na życie, brak idzie dzieje, radości, brak chęci, kontaktu z ludźmi, z życiem, z światem. Czuję to ogromną, ogromną stratę natychmiastowo. Po paru minutach już czujesz, że coś w życiu, jak załamałeś. No to mamy już różne choroby duszy, troszeczkę pewnej diagnozy, czym się to objawia, jak rozpoznać. No teraz bierz się do roboty i opowiadaj, jak się ratować. Pierwsza rzecz, trzeba zechcieć. Powiedzmy, że większość naszych słuchaczy chce. Już chcą, wykazali wolę, co się ratować, odzyskać dusze, oczywiście, jeżeli zgubili. Albo przynajmniej poprawić sobie jakość życia. Dużo mówisz o energii Boga, o miłości, o sercu, to czytać można tak, na twojej stronie. To nigdy nie mogłem. To jest, to jest dziwne też. Cała ta ezoteria kapata na cały czas powtarzaniu miłość, miłość, miłość, miłość. Wszystko jest zalane tym słodkim syropem miłości. Miłość to jest, jest miliona przejawień Boga. Nie jest większym, nie jest mniejszym. Nie jest jedynym. Jest jednym z miliona. z tysiące innych określeń, które tak samo określają Boga i Jego przejawlenia w naszym życiu. Radość, szczęście, spokój, równowaga, zadowolenie, smiech. tysiąc innych rzeczy, które przywlecę w podobny sposób. Dlatego szukam innego rozwiązania. Odnaleźć duszę nie jest łatwo. Tak jak powiedziałam, to jest coś podobnego, jak my na przykład pobłądzimy w lesie, tak? Jak nie widzimy kogoś, to możemy krzyczeć do niego, tak? I poka on nas słyszy, to może nas odnaleźć. No jeśli odchodzi za daleko, już nawet nas nie słyszy, to nieważne jakby do niego krzyczeli głośno, nie jest w stanie do nas trafić. Tak jest w naszej duszy. Kiedy odchodzi za daleko, nieważne jakby błagali, krzyczali, chcieli ją odzyskać z powrotem. Ona nie wróci. To znaczy, muszę być ktoś, kto ją przeprowadzi, To ją odnajdzie, odzyska, odbierze, jeśli jest czyś własnością albo wykupie. Tak? Bo jest... Jesteś takim, który to robi? Tak, jestem takim, który to robi. Tak, żeby to zrobić, żeby mieć bardzo silny plecy. Jest to bardzo niebezpieczne zajęcie, bo trzeba schodzić w takie obszary, w których zwykle nikt nie chce wchodzić, tak? To jest bardzo nieczyste obszary, bardzo nieprzyjemne, mało tego, bardzo niebezpieczne. Tak вот, trzeba odzyskać duszę, odebrać nową właścicielu i wrócić człowieku, który ją stracił albo którego była ukradziona. Jak ty to robisz? Czy jakoś robisz sobie jakieś OB, wychodzisz z ciała, czy jakieś techniki mentalne masz do tego? Jak się odzyskuje taką duszę? Czy te zagubione aspekty? A to jest Dymnica. tylko chciałbym powiedzieć jedna rzecz. To mamy bardzo dużo przykładów różnych praktyk szamanskich. Bębnienie, palenie ogniska, tam szałaszy dymu, nie wiem, wchodzenia w transy, zażywanie jakichś różnych ajałaski i tak dalej, psychodelików i grzybów, i kaktusów, i tak dalej. Nic nie jest potrzebne, żeby odzyskać duszę. Potrzebna tylko jedna, prosta rzecz. Zgadniesz? Miłość. Och, z tą miłością, Boże. No wyczytałem tak w Ciebie. U mnie nie ma miłości. Anioła potrzeba do pomocy. Nie, potrzeba tylko Boga. Tak prosto. Aha, Boga. Potrzeba mieć Boga po swojej stronie. Nie da się tam zejść, jeśli nie masz Jego za Trzeba mieć kontakt z Bogiem i to bardzo dobre, żeby odzyskać coś z duszy. Nie da się duszy człowieku uzdrowić bez pomocy Boga. jest bardzo proste. Każdy człowiek, który ma Boga po swojej stronie, jest w stanie to zrobić, co robię ja. Czekaj, ja mam pytanie. Co zrobić, żeby Bóg po naszej stronie stał? O, bardzo dobre pytanie. Zastanowić się nad tym. Zrozumieć, gdzie jego szukać. Gdzie szukamy Boga? Gdzie szukasz Boga z No najczęściej na Wersalce, jak się pisa. Bardzo dobrze. W większości przypadków, kiedy rozmawiamy o Bogu, wszystkie zaczynają teraz po stronach i szukać go gdzieś w lewo, w prawo. Póki nie zmienimy kierunek poszukiwania Boga, nie odnajdziemy. Nie, to w środku bym w... się w środku Ha, zgadłem. Siebie. To znaczy szukamy w bardzo konkretne miejsce Ten miejscem ja nazywam Telefon do Boga To jest nasze serce I ponownie nie jest, chodzi o serce Chodzi o to, co mieszka w sercu W sercu mieszka dusza To jest dom duszy. Tak Boga przez serca, przez duszę. Każdy telefon pracuje, ma określone wibracje, procesor, który wibruje w określonej czystotliwości. Tak żeby odzyskać Boga, muszę mieć tę wibrację naszej duszy w określonej czystotliwości. A jak się rozpoznaje, że się ma kontakt z Bogiem? Tak samo jak rozpoznaje radio RMF od Radio Z. Każdy nadaje na swoje czystotliwości, tak? Tak jak duszy, które łączy się z Bogiem, jest też określone. Można to zmierzyć, bardzo proste. Mogę zmierzyć twoje i powiedzieć, że masz kontakt z Bogiem, Mój kolega Makrysz z niego, tak? To jest bardzo proste. A możesz teraz zmierzyć? Już zmierzyłem, dlatego mówię o tobie. Jakie wyniki? Masz kontakt z Bogiem, masz otwartość, i korzystasz z niego. To dobrze. Się bałem, że może nie. Nie, nie ma czego bardzo. Nie? Bo dobrze szukasz. Wiesz, gdzie szukajcie, Szukasz w dobrym kierunku. Dlaczego? Bo nie. Mówisz coś o tym nowym świecie i odzyskiwaniu części duszy anioła. Przyznam ci się, że nie zrozumiałem tego i z bym się dowiedział, co byś mógł na ten temat powiedzieć. No i o tym okresie, o tym nowym czasie, o tych 10 latach. <słuch> Zaczniemy prostej rzeczy. Dusza anioła to jest po nazwa. To jest nazwa określonych zmian, w które wchodzimy. Nazywam to oprogramowaniem. Oprogramowaniem, które dostajemy. Dlaczego dusza anioła? Bo to jest informacja, albo to jest programy, które przychodzi z obszarów, w których zwykle przywiązujemy do istot anielskich albo archa-anielskich. To jest istoty, które opiekują się nami, które opiekują się przede wszystkim naszymi duszami. Nie opiekują się naszym ciałem, opiekują się jakością naszej duszy. Tak od вот, kiedy określone osoby mają wyjątkowe wibracje dusz, to te anioły się osób. Szkakuj na polski bo później się nie wiadomo rozumieć wszyscy. Młodzi ludzie nie znają tyle. Dobra, przepraszam. Dobra, ja, no ma... zaczniemy od nowa Część duszy anioła to jest nazwa programowania, które dostajemy od Boga, kiedy nasza dusza jest warta specjalnej uwagi. Kiedy nasza dusza zasługuje na szybszy rozwój. To programowanie przychodzi od Boga, no jakby stwarzające programy. Mało tego, on jest cały czas obecny w czasie rozpakowania tych programów. to ten program oprogramował się, Nasza dusza musi mieć tylko jedną, określoną czystotliwość, wibracje. Tak jak komputer, który musi rozpakować nowe oprogramowanie, np. Windows 8. Jest określone wymagania, tak? To by rozpakować opakowania, które dostałem od Boga, muszą też mieć określone wymagania naszej duszy, określone wibracje. W różnych czasach, różne osoby dostawali to, to pomagało im wyjść poza, poza granicy, poza poziomy, poza ograniczenia kulturowe, religijne informacyjny i tak dalej. Dostawali większą wiedzę, wgląd, w zrozumienie i tak dalej. No od jakiegoś czasu ta sytuacja poprawiła się bardzo intensywnie. To znaczy od 10 lat nastąpiło takie zjawisko, które nazywa się fała. Dobrze mogę? Dobrze. Przechodzi przez nasz Układ słoneczny, przechodzi przez część naszej galaktyki albo przez całą galaktykę. Powoduje to określone zmiany energetyczne. To znaczy podnosić wibracje określonych części, określonych rzeczy. Przenosi określone ładunki energetyczne. To powoduje to, że... To programowanie, które dostajemy, łącznie z, z tej fałej, daje nam możliwość ogromnego przyspieszenia w rozwoju. Może tak bardzo, tak troszkę nie bardzo doreźno to mogę, jest... no... nie, dobrze się rozumiem. Ja też słyszałem o fali, o różnych takich koncepcjach, że pędzi coś przez przestrzeń, nas tam przemienia. Nie, bo jeśli popatrzymy na świat, jak on wygląda od 10 lat, to widzimy wzrost aktywności na Słońcu, wzrost aktywności na ziemi, wulkana, zmiana pogody powstaje z powodu nadmiaru określonych energii, które. A, spowodowały takie większe, większe zakłócenie, większą taką rozbieżność energetyczną. To dzieje, się na Ziemi, to dzieje, się w kosmosie, to dzieje, się wewnątrz nas. To się bierze taka fala? Chodzi o to jakby z centrum galaktyki. To znaczy, chodzi o to, że ta fala jest cały czas, to, na, to nasza galaktyka weszła w to fało. to my przez nią przechodzimy. Mhm, to jeszcze jest, jeszcze jest dalsza, leci. No, to my przez nią prosto przechodzimy, jak jest ten czas, przychodzimy od 10 lat i będziemy przechodzić następnych 50 lat, to znaczy cały czas przechodzimy, przez to falę to jest 60 lat. Będzie nasilanie, będzie jakby za jakiś czas zaczniemy się spadł i wyjdziemy spokojnie. Jeżeli ta fala się nasili maksymalnie, czym się to będzie objawiać? Po czym poznamy? I się większe ilość trzęsienie ziemi, większe aktywność wulkaniczna, większe wybuchy na Słońcu i większe zmiany w nas. Ta fala powoduje to, że to. Wzmacniaje, nasilają zmiany w nas. A to oprogramowanie, które doznałem, dostajemy, ukierunkowuje te zmiany. Wszystko to czymś służy. To wszystko do czegoś prowadzi. Teraz zapytajcie, dlaczego? No, oczywiście, że dlaczego? Dlaczego? Do zmian. A ktoś taki łaskawy nam tą falę dał? Fala jest cały czas. My tylko przez nią przechodzimy. Mhm. Ona jest od początku powstania wszechświata. Jak nasza galaktyka robi koła, koła centrum, koła centrum galakcji, kiedy to każdy co jakiś czas wchodzi do tej fali. Ta fala jest cwała zmian transformacji. Przynajmniej mhm, Co masz na myśli mówiąc? Należy zabiegać o wsparcie aniołów, prosić ich o ochronę i że możemy rozbudzić sobie duszę anioła. Co miałeś na myśli? piszeć to na blogu u siebie. Bo W czasie pracy, kiedy sprawdzam ludzi, pierwszym co sprawdzam, to sprawdzam obecność obok każdego człowieka iłość aniołów. Dla mnie to jest wizytówka człowieka. Pokazuje tylko jakość. Pokazuje jakie wsparcie ma na górze. Pokazuje jaką ma wartość. I to wartość nie dla mnie, nie dla ludzi obok niego. Jak czekają tylko nasze opiekuny, nasze anioły. I czasami wiesz ludzi, o których jest ogromna ilość aniołów obok nich. Wtedy mogę dalej nie sprawdzać. Wiem, że ten człowiek jest wspaniały. Nieważne, co robi. Nieważne, jak przejawia się, czy ktoś docenia, co on robi, czy nie. Wiem, że ten człowiek w środku siebie ma piękną duszę, wspaniałą. I w świecie ludzi, nawet jak on nic nie robi, po prostu stoi, siedzi, rozmawia, je, jest ogromnej wartości. On jest bramą, przez którą anioły zmieniają nasz świat. Wchodzą, pomagają ludzi przez jego czyny, przez jego myśli, przez jego słowa, przez jego działania. I są takie ludzie. Jest bardzo dużo. I to jest tak naprawdę ogromna, ogromna przyjemność takich ludzi spotkać. Dlatego czasami mówię o tym, że zabiegacie, a anioły to jest zabieganie przede wszystkim o jakość naszej duszy. Anioły doceniają piękne naszej duszy. Mówię, że anioły to jest ogrodniki, które dbają o ogród, którym jest nasz świat. A nasze dusze jest kwiatami w tym ogrodzie. Tak dbają o piękne ogrody, szukają pięknych kwiaty. Czasami niektóre dusze jest dokładnie pięknym kwiatami i wtedy stoją obok nich tłumnie zbierające, żeby podziwiać piękne naszych dusz. Nie trzeba o nich zabiegać. Trzeba po prostu mieć piękną duszę. Sami przyjdą. To nam starczy. Ja bym się zapytał coś o te twoje warsztaty, dobra? Nie, nie prowadzę już, nie znudziły warsztaty. już nie robił lat Nikt z tego nie korzysta. Aha, tak. To jest tak planie wody, nikt z tego naprawdę nie robi tu żytku. Szczerze powiedziawszy ludzie, chciał zażyć piguł? No wiesz, najszybciej tak jest. Ja tylko przestałam <głos> produkować lekarstwo, dając im teraz piegułkę widzi swoje pracy. Wiesz co, tak naprawdę chce chciałabym trochę porozmawiać o tej fale, bo to jest bardzo interesujący temat i dla ciebie interesujący. Mhm, ja to... Tak, fala mnie interesuje bardzo. To fakt. Chodzi o mnie troszkę coś innego, bo widzisz, ty już mhm. e, z poglądu słuchaczy, a mnie chodzi o ciebie. A jak ja rozumiem zmiany? <laughs> o twoje zmiany, o to, że ty przychodzisz przez te zmiany, tak? I jeśli rozmawiamy w tej chwili o tym oprogramowaniu, to ty tak naprawdę jesteś w trakcie dostawania tego programowania, To będzie lada moment, miesiąc czasu, dostaniesz to oprogramowanię, programowanie, które będzie dla Ciebie ogromnej zmiany. A kto mi da to te programowanie? Ten, kto je napisał. Ty dajesz Nie, ja nie jestem programistą. Ja nazywam to istoty siódmej gęstości. A skąd wiesz, że mi dadzą to programowanie? Modele tysiącem, tysiącem ludzi. Tam masz... tysiąc ludzi. To jest programowanie, które powstało w jednym celu, pomóc nam przetrwać. To programowanie jest pomostem, który pozwoli nam przejść na nową Gęstość, nowa częstotliwość, nowy wymiar czwarty. Mm, aha, rozumiem już oczywiście. To oprogramowanie pozwoli nam przenieść. Ja nazywam przenieść katwicu nasze świadomości na nową częstotliwość, na nową gęstość. I co się stanie, jak już się przeniosę, albo co będzie się działo we mnie, że mam poznać te nowe programy czy te zmiany? W początku zrozumienia tego, żeby przejść gdzieś dalej, trzeba przestać chcieć być tam, gdzie jesteś. Musisz zniechęcić. Co? tym światem, tym życiem, które prowadzisz. Zechcieć zmian, doświadczyć czegoś naprawdę nowego. To programowanie daje nam szansę i możliwość doświadczyć jakości i właściwości czwartej gęstości. Co to znaczy zakrzywić czas? Co to znaczy już zakrzywić mat materię, energię? Co to znaczy korzystać nie wiem, z innego wymiaru? No właśnie, to pytanie. Co to znaczy? Na to pytanie dostaniesz odpowiedzi w tych oprogramowaniach, które dostaniesz. To jest oprogramowanie jest bardzo konkretne, ma określone części, każda część czemuś służy. Każda część to jest określona ilość informacji, które musisz przyswoić. I dlaczego uważasz, że w ciągu paru miesięcy? Dlaczego? Właśnie, dlaczego? A nie na przykład 10 lat, to się 20 lat. na to, że będziesz miesiąc gotów na to, żeby to oprogramowanie dostać, a jak będziesz gotów, to go dostaniesz. A skąd wiesz, że jestem gotów, żeby za miesiąc dostać? Bo... Jak mnie wykryłeś? Bo mierzę twój procesor. A... Pracuj, czystotliwość twojego procesora, albo twojego procesora, twojego biologicznego komputera, twojej duszy. Za miesiąc ono będzie gotowe na to, żeby to oprogramowanie przyjąć i zacząć je rozpakować. Z początku będzie program startowy, który pozwoli, tak jak zwykłą programę, pozwoli stworzyć taką bazę, fundament. To będą zmiany na poziomie to już wiem kiedy, chyba na zlocie, jak będziemy mieć złoto, B. już tak też myślałem, że coś zacznie się no nie ze mną tam się robić. Zlotom, to robić. No, co, to to To co, co, To co, co, co, co, co, zawsze mi tam co, co, co, co, co, co, co, nie, to jest moja prywatna sprawa z Bogiem. Dostaniesz to od Boga wtedy, kiedy Bóg uważasz, że to jesteś gotów na to, żeby to wziąć, dostać i z tego korzystać. To oprogramowanie rozpakowyce lata, lata zmian, lata dopasowania, doświadczenia, zmian mentalności, sposobów myślenia. Dostałeś Ci swoje oprogramowanie? Dlatego o tym rozmawiam. A jak Twoje wygląda? Tak samo jak każde inne. Wszystkie dostają podobne oprogramowanie. W każdym przypadku program startowy jest podobny. i programowanie bardzo indywidualne. zależności od naszych rozwiniętych jakości i właściwości. Moje programowanie powiązane z moją pracą Pomagają mnie lepiej pracować Być bardziej skutecznym A na którym programie już jeździsz? Tym startowym czy na już końcu, tym porządnym? Pierwszy, pierwszy główny program Każdy program ma po 11 miesięcy tak, to... Że... Ojej, w sam raz 10 lat jeszcze zanim umrę To przerobię może Przerobisz. wszystko Nie umrzesz Tak jak вот, widzisz Jednym z właściwości końcowych programów Jest określenie długości życia Sam będziesz w stanie zadecydować Ile będziesz chciał żyć a to jest rzeczywiście jakiś wysoki program. O tak. A mało tego, będziesz jeszcze sam miał wpływ na swój wiek biologiczny. Będziesz mógł określić, jak chcesz wyglądać. A co z żoną? Jaki wiek chcesz wybrać? Żona się też nie będzie starzeć? Jeden znajomy na forum powiedział, że jest apostołem i że umie powstrzymać proces starzenia, tego wszyscy wyśmiali. Nie, to jest jedna z część programów. Tylko widzisz, tutaj jest taka rzecz, to programy jakby dwóch jest, dwóch widów. Jeden program pomaga ludziom przejść na czwartą gęstość, drugi program pozwala ludziom przejść na piątą. Mhm. Możliwe jednego i drugiego jest ogromna różnica. Tak to, o czym powiedziałam o przedłużeniu życia i kierowaniem swoim wiekiem biologicznym, to jest dokładne programy powiązane z piątej gęstością. Tamcie możliwości jest normalnym, normalnym zjawiskiem. Są jeszcze jakieś wyższe poziomy i wyższe programy bardziej skomplikowane nie. i trudniejsze do osiągnięcia? Po poziomy pro... jest, tylko programów więcej nie dostałem. Dostałem tylko dwie opcje. Czwarty lub piąty wymiar. Piąty I to bardzo na konkretnych warstwach. To wszystko jest na mojej stronie. Ja nie znalazłem tego. Ja Czy Właśnie, Stawiamy właśnie. Proszę. pod taką nazwę jak duszy. Słuchaj, właśnie. Ja bym ci jeszcze prosił, byś po... Twoją stronę internetową no, dla zainteresowanych. Strona internetowa to jest aleksanderdyjew.pl. Bez przerwy, ciągiem. Terapia duszy, Aleksander Dyjew. Dla wszystkich zainteresowanych. Sporo jest czytania. Jeden dzień można na tej stronie spędzić, dowiedzieć Ci coś. Takie parę S miesięcy wtedy jest to więcej warte. Jeden dzień niczego nie zmieni. Tak, ale już obecnie człowiek ma tyle czasu na strony, ile ja mam na... O, nie powiem na co. Czy mógłbyś to się opowiedzieć o swoich przyjaciołach? Czy znasz jakieś istoty duchowe, które by ci pomagały w tym przyswajaniu sobie tych programów, o których mówiłeś? Tak, Zbyszku, znam tylko uważam, że to o takich rzeczach nie rozmawiając, tak? To jest tak jak, jak kobieta. Nie wypada rozmawiać o życiu prywatnym, tak samo nie wypada rozmawiać o życiu duchowym. I to jest jakby takie proste zasady, które zawsze jest łamane, bo ludzie opowiadają, piszą te i tak dalej. To jest bardzo prywatne sprawa, które może zostać między mną i tymi istotami. Korzystam z nich na co dzień i szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie swojej pracy bez ich pomocy, bo odwalają większą część mojej pracy. Oni, no nie znaczy, że <laughs> trzeba o nich rozmawiać. No widzisz, jednak dałeś rady coś tam puścić parę. Powiedziałeś. Nie, nie, nie. Mam wspaniałych, wspaniałych, wspaniałych takich opiekunów, którzy bardzo pomagają mnie w pracy, bardzo. To znaczy pomagają mnie diagnozować ludzi, pomagają realizować. Bo widzisz, nie spotykam się z ludźmi, nie dotykam ich, a szczerze powiedziawszy mam ogromny wpływ na ich życie. Zmieniamy ich życie. A żeby zmienić życie człowieku, trzeba dotknąć, no powiem, dziesiątki, dziesiątki różnych warstw, różnych programów z tego żywota, z poprzednich żywotów, zmienić częstotliwość wibracji narządów, pole energetycznych, tych ciałek, jak tych nazywasz, tych różnych warstw. Każdej z nich trzeba czyścić, podnieść, podkręcić, naładować. I bez wsparcia z góry nie da się tego zrobić. Wspominałeś o tej nowej Ziemi, o jakiejś planecie, na której... A czytałeś to. A Ta nie taka... jest taki bardzo specyficzny, bo mogę o rzeczach, której nikt nie mówi. Mogę w inny sposób mam inny całkowity pogląd. Czyli że że bardzo mnie interesuje, jak ludzie to widzą. A z tego powodu, że mało, z kim mogę porozmawiać na ten temat. No to samo, że ty poprzeczytasz to. Ja już nie pamiętam, czy czytałem, czy ty mi to powiedziałeś, bo... Ja, ja już... Ja bo pamiętałeś. No dobra. W takim razie zostawmy tą planetę, o której mówiłeś, na drugą część naszej audycji. A, A ja bym się jeszcze ciebie zapytał, w jaki sposób poznałeś, że w nocy ci odwiedziłem. Bo rzeczywiście było u ciebie. Sprzeciłem ci figla, pomalowałem ci sufit na złoto no, I te trzy dział. okna rozpoznałem, że rzeczywiście masz wielkie, potężne trzy okna. No, I teraz jak poznałeś, że w ogóle coś, jakaś część mnie, czy ja się ewentualnie pojawiłem u ciebie? Znaczy, ponownie rozmawialiśmy o tym, że wszystko jest z energią, i jeśli jest zmiana energetyczna w polu energetycznym, moim, albo mojego mieszkania, albo pokoju, zmiany zmianę można widzieć. Tak? To jest tak, jak sama można zobaczyć obecność ludzi duszy nieżyjących. Iłość, ich nastawienie, ile ich jest, płeć, w jaki sposób umarli. To wszystko można sprawdzić na podstawie ich polu energetycznego. To znaczy, jest wszystko, jest energią to moje do mieszkania to jest zmiana polu energetycznego powiązana z twojej energią. Można czytać intencje, jak się czujesz w tym wypadku, czegoś biorąc. A masz gdzieś bitą pineskę na stole? Nie, nie znalaz. Bo to to trudno wbić pinezkę. To, wiesz co wiesz zawsze. słuchałem po prostu, Twoje było była jakby takim stukam, jakby coś przewróciłeś, albo coś się, albo o coś uderzyłeś się. I to było takie jawne niespodziewane po prostu dźwięki, jakby na przykład ktoś uderzył obraz, albo coś takiego. A może przypominasz sobie, o której godzinie. Wiesz co, wtedy widziałem to, to było jakby wieczorem, późnym wieczorem. Zgadza się. A to może mam jedno oko i tak myślę, no, Zbyszek przyszedł. No, myślę, co dalej. Nie zastanawiałem się, jakie ci zrobić i tam parę rzeczy zrobiłem, ale oczywiście zachowywałem no, się tak. grzecznie. Czy, czy nie musisz mnie przekonać. Ale co... że jestem malasz, to wiesz, ja. pomalowałem ci coś. No, coś pomalowałeś, to widzisz, nie mam tej zdolności postrzegania widzenia, na przykład energii, Bo ja ciebie nie widzę, tak? Nie widzę energii. Z tego a, momentu, też nie ma co żałować, bo żaden ze mnie przystojnie, A nie, no na zdjęciach wyglądasz dobrze. Zalecamy wam ludzie, mili słuchacze, poczytajcie sobie, bo wiadomo, czytane inaczej trochę brzmi, zawsze można zastanowić się na treścią ładnie sformułować. Pomimo tego Aleksander i tak sprawnie dosyć posługuje się językiem polskim. Nie myślę, żeby ktoś miał z was problemy w zrozumieniu tego. Na tym, Aleksander, musimy się na dzisiaj pożegnać, bo nasza jednostka się kończy. Zaprosimy cię następnym razem i będziemy kontynuować ten temat. Dziękuję. Dziękuję ci jeszcze raz i do usłyszenia. Również żegnam się ze słuchaczami. Miło było cię usłyszeć. Do widzenia. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego dzisiejszego gościa pod adresem www.aleksanderdejev.pl Pisane przez Y i V jego wysiłków można również zobaczyć i ocenić na stronie www.szkołaaniołów.pl Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz w archiwum Radia Paranormalium na stronie radio.paranormalium.pl